powiatowej PSP w chojnicach. Dziękuję za informację. Dziękuję państwu do usłyszenia. To są informacje polskiego radia 24. Zbiegnie wziobro przed trybunałem stanu. Tego chce koalicja rządowa dziś pojawi się wniosek. Potężny pożar chińskiego marketu na pomorzu. Ewakuowano osiedle na miejscu działa 100 strażaków. Odwiedzimy też Politechnikę Morską w Szczecinie. Uczelnia chce przyciągnąć studentów nowoczesnym sprzętem. Minęła 11. Aleksandra Kozera, zapraszam. Będzie wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Mają go złożyć szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej. Poinformował o tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na tym posiedzeniu Sejmu szefowie klubów parlamentarnych w związku z tym między innymi, co się stało na Węgrzech przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla pana posła Zbigniewa Ziobro. A chodzi o zmianę władzy na Węgrzech, gdzie ukrywają się i Zbigniew Ziobro, i Marcin Romanowski. Obaj są podejrzani o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Obaj uzyskali na Węgrzech azyl polityczny od rządu Wiktora Orbana. Przyszły premier Peter Modzior zapowiedział, że wyda ich polskim służbom. Nieprzydzielanie spraw nowym sędziom to łamanie prawa, tak uważa profesor Włodzimierz Wrubel sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić czworga nowych sędziów do pracy, uzasadniając, że prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził odebrania od nich ślubowania. No nie można nie przydzielać spraw, czy nie dopuszczać do możliwości sprawowania urzędu przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast sytuacja urzędników w takim biurze jak Trybunał Konstytucyjny jest inna, bo oni mają własne kompetencje. To nie jest po prostu tylko tak działają z łaski prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który robi co może. Są regulacje wewnętrzne, które precyzyjnie określają, jakie są kompetencje prezesa, jakie są kompetencje urzędników. No i ci urzędnicy też muszą się zastanawiać nad tym, czy to co robią nie jest łamaniem prawa. Przekonuje sędzia Wróbel. Dodajmy, jest nowy wątek całej sprawy. Minister sprawiedliwości polecił prokuraturze wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowania od nowych sędziów. W informacjach Pomorze w chińskim markecie w Czers Czersku wybuchł ogromny pożar. Na miejscu działa 100 strażaków. Kłęby czarnego dymu chwilę po dziewiątej dostrzegli okoliczni mieszkańcy. Płynęło zdarzenie, że palą się palety przy markecie, okazało się, że objęty jest pożarem. Sklep dosyć intensywny, wydobywały się czarne kłęby dymu. Mówiła Joanna Knop ze Straży Pożarnej w Chojnicach. Z wnętrza palącego się budynku samodzielnie wyszło sześć osób. Ewakuowano jednak pobliskie osiedle. Ze względu na bardzo duże zadymienie służby apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 26-latka, który zginął w piątek w Bystrzycy Kłodzkiej. Podejrzany o zabójstwo Borys B. został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna utrzymuje, że działał w warunkach obrony koniecznej. Prokuratura, że z zamiarem bezpośrednim, co mają potwierdzać zeznania świadków, a także nagrania z monitoringu. W piątek późnym wieczorem Borys B spacerował z psem. Wtedy natknął się na trzech nietrzeźwych mężczyzn. Według staleń ci wcześniej awanturowali się w jednym ze sklepów i grozili komuś pobiciem. Gdy mężczyźni się spotkali, doszło między nimi do awantury. Po sprzeczce rozeszli się. Wtedy Borys B wrócił do swojego mieszkania. Zostawił psa w domu, a wziął karabin. Znowu się spotkał z tą samą grupą. Pewnym czasie doszło do kolejnej sesji. Oddał na pierwsza ostrzegawcza, następnie serię w kierunku jednego z tych mężczyzn, które spodobały praktycznie zgon na miejscu. To był karabin. Darm AR-15, kaliber 5,56 mm. Powiedział Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Wczoraj przed sądem zebrała się grupa mieszkańców Bystrzycy kłockiej, którzy chcieli okazać mu wsparcie. Wśród nich cieszy się nienaganną opinią. Co innego mówią natomiast o trójce mężczyzn, wśród których był zastrzelony 26-latek. Najgorszy bandział Byszczycki! Wszyscy się go bali. Zaczepiał matki z dzieckiem. Ciągle był jakiś problem. Borys B. nie przyznał się do winy. Grozi mu do żywocie. Ten. Tematem zajmuje się Mateusz Czmiel. Na koniec zwiedzanie nowoczesnych pracowni, wizyta na pokładzie statku, a także spotkania ze studentami i absolwentami. Trwają dni otwarte Politechniki Morskiej w Szczecinie. To wyjątkowa uczelnia, która kształci przyszłych marynarzy i lądowych pracowników branży morskiej. Czym nas kuszą? No po prostu niesamowitą technologią. tak. są naprawdę porządne sprzęty. Co pan widział? E, widziałem symulator takiej, takiej łódki. Przygotowaliśmy naprawdę mnóstwo atrakcji. Można zobaczyć nasze najnowsze akademickie centrum symulatorów. To jest rzecz absolutnie wyjątkowa, najnowocześniejsza, jedyne takie w Polsce. Laboratorium, które pozwala na pracę w rzeczywistych warunkach. Zachęcała Anna Malec, rzeczniczka uczelni. Politechnika Morska w Szczecinie to jedna z dwóch uczelni w Polsce, która kształci marynarzy. Rekrutacja na studia rusza w maju.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 Pogoda nie jest dziś sprawiedliwa. Aura podzieliła kraj na pół. Na zachodzie i północy jest sporo chmur i może popadać deszcz. Im dalej na wschód tym więcej przejaśnień. Temperatura za to wyrównana. Na przeważającym obszarze to 14-15 stopni. Najchłodniej na Helu tam maksymalnie 10.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 Strefa Wpływów Podcast Polskiego Radia Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych Autopromocja Dzień w Polskim Radiu 24 Marszałek Sejmu jeszcze Czerzasty deklaruje wznowienie prac międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej po wyborach na Węgrzech. Będziemy rozmawiać ze stroną węgierską na temat potencjalnego śledztwa parlamentarnego w sprawie kontaktów Prawo i Sprawiedliwość, Fides. To słowa z konferencji prasowej, która miała miejsce dziś w Sejmie, bo Sejm rozpoczyna czterodniowe posiedzenie i za chwilę więcej na ten temat. Nie. Jednym z najważniejszych punktów będzie próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Czy o, o, po ostatnich doniesieniach prasowych w sprawie kłopotów jednej z giełdy kryptowalut są szanse, żeby to weto odrzucić? No, do odrzucenia tego prezydenckiego weta, jak wiemy, potrzeba w Sejmie większości trzech piątych. Koalicja rządowa tylu szabel poselskich nie ma, a opozycja, jak słyszymy, pozostaje na stanowisku, że ta ustawa jest zła. Dlatego wydaje się, że wynik tego głosowania jest przesądzony. Pytałem przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, dlaczego mimo wszystko premier zaapelował o odrzucenie tego weta. Zbigniew Konwiński tłumaczy, że pojawiły się nowe okoliczności. Chodzi oczywiście o Tą publikację wirtualnej Polski, która dotyczy jednej z polskich giełd kryptowalut. No i Koalicja Obywatelska, jej przewodniczący, czy przewodniczący klubu parlamentarnego liczy, że być może no, część opozycji zmieni zdanie w związku z tą publikacją i no, powie się za odrzuceniem tego weta. A z drugiej strony, jak tłumaczy Zbigniew Konwiński, trzeba przypomnieć też Polakom, kto po której jest te tej stronie w sprawie kryptoaktywów, no i stąd to głosowanie. Jest ważne pokazanie, kto stoi i przypomnienie, kto stoi po stronie Polaków, kto stoi po stronie tych, którzy, którzy poruszają się po różnych rynkach i chcieliby bezpiecznie się poruszać po różnych rynkach, inwestować swoje, swoje środki, a kto stoi po, po stronie szemranego biznesu, który jeszcze dodatkowo, jak przedstawił te informacje premier, wspiera finansowo poszczególne grupy polityczne. Ale jak mówiłem, opozycja broni weta prezydenta Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że można było go uniknąć. Stałoby się tak, gdyby rząd wcześniej konsultował swoje projekty z Karolem Nawrockim. Zacznijmy rozmawiać o ustawach, które, które trafią do pana prezydenta, zanim one tam trafią. Jeżeli jest proponowana jakaś kwestia bardzo istotna, no to od razu, zanim to wszystko trafi do Pana Prezydenta, już może, mogły, mogłyby się odbyć jakieś nieformalne konsultacje. Nie piszmy ustaw, które będzie wiadomo, to znaczy mówię tutaj o, o obecnie rządzących które są skazane na niepowodzenie. Przypomnę, że już raz prezydent zawetował ustawę o kryptoaktywach. Następnie było tutaj w Sejmie głosowanie w sprawie odrzucenia tego weta. Ono skończyło się niepowodzeniem, niepowodzeniem z punktu widzenia koalicji rządowej, ale rząd postanowił ponownie skierować ustawę do Sejmu. No i w tym tygodniu będzie kolejne głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Plan na najbliższe dni wygląda następująco. W środę wieczorem wetem zajmie się Sejmowa Komisja. W czwartek debata na sali plenarnej, natomiast w piątek głosowanie. Michał Fabisiak, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Renata mieńkowska norkiena politolożka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Team Europe Direct. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Co się wydarzy w sprawie um, ustawy o kryptowalutach, Pani Profesor? No raczej raczej to, nic. Coś, co jesteśmy <laughs> w stanie przewidzieć, czyli nic, dokładnie. znaczy Nic się nie zmieni, bo y, no, y, jak wiemy, większość parlamentarna nie jest wystarczająca do odrzucenia weta prezydenckiego. A e, oczywiście zwrócenie uwagi na problem teraz w kontekście zwłaszcza ząda krypto i w kontekście tego, co się wydarzyło jeszcze niedawno, e, jeśli chodzi o ten rynek kryptowalut, to jest e, działanie sensowne z perspektywy obecnie rządzących, no bo kierują uwagę rzeczywiście polskiego społeczeństwa. Tym bardziej, że ja w ogóle byłam bardzo zaskoczona tym, e, jaka to jest skala jednak inwestowania w kryptowaluty w Polsce, Nieświadoma tego, jak wiele osób w Polsce inwestuje w kryptowaluty po prostu, krótko mówiąc. Naprawdę um, wieloma rzeczami się interesuje, ale, ale tego nie wiedziałam. I wydaje mi się, że to jest jednak bardzo duża um, grupa osób. Natomiast no, to, że jest kierowana na to uwaga, to akurat też dobrze, dlatego że no, to jest bardzo ty typowy... Przykład sytuacji, w której prezydent zawetował ustawę, która miała, zresztą ona wdraża, znaczy wdraża, ona nie, nie musi wdrażać, no bo y, chodzi o rozporządzenie europejskie, które ten rynek ma porządkować tak czy inaczej. Natomiast ono nie wymaga wdrożenia, ale wymaga y, no, pewnych uwarunkowań tak na poziomie krajowym, y, które y, umożliwiają y, realizację tego rozporządzenia i o to też między innymi chodziło. No i tutaj okazuje się, że y, no... Y, Ustawa tego nie zrobiła, no bo prezydent ją zawetował. Natomiast Polacy nie są chronieni. Ale na koniec dnia oczywiście Polacy będą pewnie wyciągali ręce do rządu i obciążali odpowiedzialnością za nieuregulowanie tego rządu. Także dobrze, że rząd kieruje uwagę na prezydenta i no, mówi, że odpowiedzialność za to ponosi prezydent ponieważ to on zawetował tę ustawę, natomiast de facto, czy w sensie praktycznym, no nic się nie zmieni, tak, czyli pozostaniemy z tym, no jednak bałaganem i z tą nieświadomością do końca z jakimi skutkami, no, rozmaitych zawirowań na rynku kryptowalut będziemy musieli się mierzyć. Inną sprawą jest, że w tej sytuacji, jaką mamy, tak, trzeba patrzeć realistycznie, skoro prezydent no, zawetował ustawę, rząd mógł przynajmniej spróbować do, no, pisać jakieś zmiany... Cokolwiek zmienić w projekcie zawytowanym tak, przez pana nie, prezydenta, a on wrócił do sumu, by, prawda w niezmienionej formie. W więc niezmienionym, tak jest. Mm. Więc żeby wysłać społeczeństwu taką informację, próbowaliśmy rzeczywiście odnieść się do tych do, do tego, co no, prezydent uznał za kluczowe, czy kluczowe kwestie, w których się nie zgadza no i ileś tam kroków poszliśmy do przodu, no tego nie zrobiono, więc to jest takie trochę pójście waparte, natomiast yy, yy, ja bardzo bym przestrzegała przed tym, yy, co usłyszeliśmy u państwa w materiale, który poprzedził nasze, naszą rozmowę pani redaktor, bo tam wypowiedzi środowiska prezydenckiego mówiące o tym, że tutaj warto by skonsultować z panem prezydentem, zanim zostanie uchwalone tak, yy, uchwalona ustawa, yy, wtedy byśmy uniknęli no nie. To znaczy polskie społeczeństwo dało mandat ustawodawczy parlamentowi, a nie prezydentowi. Mhm. Prezydent nie ma takich uprawnień i absolutnie takie mówienie, że Sejm to ma konsultować z panem prezydentem projekty ustaw, to jest po prostu kompletne nieporozumienie. Prezydent jest elementem władzy ustawodawczej i on oczywiście ma prawo beta, bo jest elementem władzy wykonawczej, przepraszam. Oczywiście on ma prawo weta, bo w polskim systemie prezydent ma takie prawo, zresztą w wielu systemach, mimo iż są parlamentarne czy parlamentarno-gabinetowe, prezydenci mają takie uprawnienia, ale nie powinno być nadużywane, nie powinien to być jeden z elementów władzy ustawodawczej, bo to wchodzi po prostu w, w, w jakby obszar łamania trójpodziału władzy. Jasne, no, od tego są komisje i sejmowe procedury, żeby można było Kupan, dopracowywać tak. takie dokumenty, choć tak. w, zupełnie inaczej niż w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Nikt kompetencji czy prerogatyw pana prezydenta w sprawie przyjrzenia się przepisom, zanim je podpisze, nie odbiera. On ma do tego prawo. No ma być w ten sposób gwarantem przez swoje weta albo akceptację, ma być gwarantem racjonalności przepisów i tyle. No dokładnie i tak być powinno. Natomiast oczywiście pan prezydent w Polsce um, i, i ludzie z jego otoczenia um, pozwalają sobie na to, żeby um, no, wchodzić w kompetencje władzy um, ustawodawczej. Zresztą jest to coś, co my znamy w naukach politycznych jako taki um, um, executive aggrandizement, nie wiem jak to takie zawłaszczanie przez władzę wykonawczą elementów władzy ustawodawczej. To robił notorycznie Liobro, jeśli chodzi o kwestie yy, ustaw związanych z sądownictwem, to znaczy procedowanie ustaw w dwie godziny i kilkanaście minut, to jest takie podpisywanie przez prezydenta w nocy, tak? Po prostu zabieranie parlamentowi, nawet wtedy, kiedy mieli własny parlament, robiono to yy, notorycznie, natomiast teraz, kiedy yy, yy, prezydent nie ma swojego w cudzysłowie oczywiście, ale parlamentu, który, z którego e, opcją polityczną by się zgadzał, no to tym bardziej ma oczywiście na to zakusy, ale jest to e, absolutnie autorytaryzowanie e, e, tych swoich działań, bo prezydent nie ma do tego uprawnień, konstytucja jemu takich uprawnień po prostu nie daje, w z czym nie ma prawa tego egzekwować. Pani profesor, pozwolę sobie na taką uwagę, bo m, oczywiście m, ci, którzy śledzą na co dzień a jeszcze do tego czytają, sprawdzają to wiedzą, ale ci, którzy nie, to słyszą takie komunikaty i kto tak naprawdę jeszcze to rozumie? A to jest inna sprawa, Prawda? że właśnie przez to, że został wprowadzony taki chaos, tak, dotyczący i y, kompetencji parlamentu i prezydenta, ja widzę na przykład, i to jest najbardziej przykre, ja widzę wielu naprawdę ludzi, o których wiem, że, mm, że to są rozsądni ludzie, którzy gubiąc y, się w tym chaosie, tak, po prostu pozwalają swoim poglądom politycznym albo jakimś tam przekonaniom na mm, dyktowanie takiego y, czy na na formowanie tych ich przekonań w duchu takim no dobrze, to jak ja jestem za opcją taką czy inną, to ja teraz będę w tym duchu interpretował też kwestie konstytucyjne. tak, Ludzie um, przestali po prostu używać jednak krytycznego myślenia, no ale to wynika z polaryzacji, to jest zupełnie inna sprawa, do podchodzenia właśnie do takich kwestii. Natomiast ja zwrócę uwagę na to, do czego my powinniśmy pewnie wrócić, jak, jak do korzeni. to znaczy mhm, do... Ja tylko podam przykład, y... Pani Profesor, jeśli Aha, Pani pozwoli, bo na przykład Pan minister Bogucki, który jest prawnikiem, mhm. powszechnie ogłasza, że pełen skład Trybunału Konstytucyjnego to 11 sędziów. Przecież pan minister Bogucki doskonale no, wie, że pełen skład Trybunału Konstytucyjnego to 15 sędziów. 15, to jeszcze, to jeszcze chcę panią zapytać, zanim przejdziemy dalej mhm. do pani refleksji, komu ten chaos może służyć i jak długo. No, on służy oczywiście obecnej opozycji samemu panu prezydentowi i on ma służyć do momentu, kiedy y, będzie szansa na powrót do władzy albo do momentu, kiedy wróci do władzy Ym, y, Prawo i Sprawiedliwość, być może w konfiguracji, nie wiem, z, z konfederacją albo konfederacjami i pan prezydent będzie nadal prezydentem, no bo wiem, że jego kadencja, o ile oczywiście nie stanie się wcześniej nic y, takiego, co miałoby go usunąć ze stanowiska, natomiast y, y, no, jednak mimo wszystko jest taki takie założenie w mojej ocenie po stronie właśnie obecnej opozycji, że ten chaos ma być utrzymywany dotąd i też Polacy w takim poczuciu, że jest taki chaos. Um, no, po pierwsze po to, żeby obecnie rządzący mogli być oskarżani o brak sprawczości i to jest kluczowe, tak? no bo przy takim chaosie no minister Grówek oczywiście on próbuje interweniować. Chociażby ta ostatnia kwestia zbadania przez prokuraturę tego właśnie te, tego niedopuszczenia czterech sędziów, tak przecież nie odebrania ślubowania, niedopuszczenia do, do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, ale też kwestie związane oczywiście z, z Zbigniewem Ziobrą Romanowskim na Węgrzech teraz w, w w związku z wygranymi wyborami przez, przez Tisa i Madziara. No tak, wniosek o Trybunał Staną jutro. Próby.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 na naprawdę duży wysiłek wkładany. Zresztą to samo dotyczy teraz Węgier i Tysy. To jest dobre pytanie o to, czy Madziar rzeczywiście bardzo szybko e, będzie realizował rozliczanie rządów Orbana i być może postawi samego Orbana przed e, e, no, sprawiedliwością węgierską, wymiarem sprawiedliwości węgierskim. No nie on jest od tego, ale on może oczywiście do tego doprowadzić. Więc to jest duże. to, to jest zawsze dla każdej władzy, która odbiera Um, rządy populistom i autokratom, to jest zawsze duże wyzwanie, bo populiści i autokraci betonują system, instalują swoich ludzi. Przecież Bogdan Święczkowski to jest właśnie człowiek, który ma, ma tam być między innymi po to w Trybunale, żeby nie dopuszczać yy, yy, nowych sędziów do orzekania, żeby no, być jak czołg, jak taran. Yy, on ma wiele określeń. No tak, tylko Pani Prezes, coś godziną. się wydarzyło w Trybunale mm -hmm. Konstytucyjnym. Myślę o wniosku, który... Yy o którego zbadanie apelował PiS w sprawie własnych przepisów dotyczących mhm. Trybunału Konstytucyjnego i sprawy nie potoczyły się w zgodzie z mhm. prognozami Prawa i Sprawiedliwości, bo Trybunał zdecydował inaczej. Znaczy nie zakwestionował tych wyborów, Dobrze. tylko poprosił mhm. o opinię pana prezydenta, prawda? I pani profesor Ewa Łętowska mówi, a skąd my wiemy, czy któryś z sędziów, obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego mhm. nie dotarł do jakiejś refleksji? i jest gotów na przykład podążać inną ścieżką, bliższą praworządności. Oczywiście my tego nie wiemy, pani redaktor, ale w mojej ocenie jest jednak trochę inaczej. Znaczy tam, gdyby rzeczywiście ci sędziowie coś takiego zdecydowali, to musieliby się um, zgodzić z tym, że oni sami są tam nielegalnie, a to już jest no tak. dosyć ryzykowna kwestia dla tych osób. I to nie kwestia refleksji, tylko zagrożenia, poczucia zagrożenia. Tylko dzieci, tylko rodzin, tylko kredytów hipotecznych itd. takich bardzo prostych kwestii. Więc ja nie chcąc sprowadzać oczywiście um, tej sytuacji tylko i wyłącznie do kwestii partykularnych interesów, Interesów. Chciałabym podkreślić, że te partykularne interesy nie pozostają bez znaczenia. One nigdzie i nigdy w żadnych systemach w polityce nie pozostają bez znaczenia, bo jeśli się spojrzy przecież na, na to, co się stało na Węgrzech, tak? Na przykład to gigantyczne uzależnienie od Rosji, to też nie jest tylko dlatego, że Orban kocha Putina, tak? Orban ma świadomość, kim Putin jest i uzależnił się od niego, mając świadomość, że przynosi mu to po prostu osobiste profity, bo przecież nie Węgrom, bo okazuje się, że nawet kwestia ceny tak y, tych paliw kopalnych nie jest y, kwestią korzystną z perspektywy węgierskiej, że otrzymywaliby, gdyby w teraz chciał zdywersyfikować źródła energii, to przez y, Chorwację na przykład dostawałby y, y, y, ropę prawdopodobnie taniej mhm. niż, y, niż y, tak, jak ją w tej chwili dostaje. Także ja też wracając jakby na to polskie podwórko i do, do kwestii sędziów też, no musieliby uznać, że sami są tam nielegalnie. To mogłoby otworzyć delikatnie rzecz ujmując puszkę Pandory i tam już mogłoby się zrobić dla nich niebezpiecznie, więc woleli tego po prostu nie zrobić. A to, czy za tym przyjdzie, i tutaj już naprawdę nie chcąc yy, wchodzić w kwestie, yy, tych wyborów moralnych samych tych sędziów, ja myślę, że z takiej czysto... no partykularnie koniunkturalistycznej perspektywy albo takich interesów każdej z tych osób, oczywiście pozostanie na stanowisku i na przykład teraz pójście e, no, w kierunku tej nowej sytuacji i na przykład też nietrwanie przy, e, przy tym, czego chciałaby poprzednia władza, może być oczywiście rozwiązaniem i to się może zadziać, ale to będzie w mojej ocenie raczej wybór e, interesu a nie wybór y, y, moralny. Tak Pani profesor, Wirtualna Polska powołując się na własne źródła twierdzi, że w Prawie i Sprawiedliwości szok spowodowany mm. wyborami na Węgrzech. Politykom mm -hmm. PiS niezręcznie jest przyznawać się do tego, że polityczna miłość wyznawana Wiktorowi Orbanowi przez niektórych na prawicy była błędem. Jakie mogą mm -hmm. być y, y, y, konsekwencje? Jeśli się jeszcze do tego okaże, że Giełda kryptowalut ma kłopoty, choć ja cytuję w tej chwili źródło, czyli X, z którego wynika, że takich kłopotów nie ma, a transakcje są realizowane na bieżąco. No i jeszcze do tego Donald Trump, odziany w szaty zbawiciela. Tak, jak Jezus. Tak. Pani Rodakna, znaczy w ogóle to, to nie jest oczywiście pierwszy jakiś ekwilibystyczny rozkrok narracyjny polskiej prawicy, jeśli chodzi o no, rozmaite elementy rzeczywistości, nazwijmy to w ten sposób, jej oceny. Natomiast jednak ja myślę, że to jest też pewien, pewna oznaka paniki. Paniki, która powoduje, czy która każe nam też jako ekspertom zastanawiać się nad tym, czy już zaczyna sobie uświadamiać, że postawiono na złego konia i nie mówię tu wcale tylko o Orbanie, ale mówię tu o raczej o Trumpie, dlatego że dla samego Orbana być może nie byłoby tych wszystkich pielgrzymek do, na, na, na Węgry, Natomiast to się niewątpliwie wydarzyło także z, z powodu Trumpa, bo dla Trumpa Orban jest bardzo istotnym, jest najistotniejszym elementem tej całej układanki prawicowej gdzieś tam międzynarodowej tutaj w Europie, ponieważ on pomagał Trumpowi w rozbijaniu jedności europejskiej. Działał też na korzyść Putina oczywiście, a w tej chwili Trump ma interesy zbieżne z interesami Putina, co powinno nam naprawdę zapalać milion czerwonych lampek, a nie jedną czerwoną lampkę, ponieważ y, tu chodzi tak naprawdę o kwestię y, całkowitego y, braku rozwiązania się tym, co jest dobre także dla Stanów Zjednoczonych, bo przecież jest z dużym prawdopodobieństwem y, to, co robił Iran, jeśli chodzi o bombardowanie na przykład amerykańskich samolotów. Musimy kończyć, było, Pani wynikiem, tak, mhm. było wynikiem współpracy z Rosją. Więc jeżeli Donald Trump na przykład y, realizuje interesy Putina, to y, działa wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, nie tylko naszym. Więc w mojej ocenie teraz prawica jest w lekkiej panice, bo za chwilę wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Może się okazać, że to, co się stało na Węgrzech, zacznie rozsadać całą tę międzynarodówkę prawicową i tę te, populistyczną. I to mm -hmm. może być dla nich bardzo zły znak, bo to będzie oznaczało zmniejszenie finansowania, wszystko jedno, czy to ze strony Amerykanów, czy to ze strony Kremla, czy to ze strony um, Węgier, bo Węgry też finansowały tę Musimy, międzynarodówkę. Musimy, pani profesor. Tak. I już <śmiech> ostatnie zupełnie zdanie i w mojej ocenie, stąd ta y, jednak jaka ta panika, tak, i ona powoduje, że zamiast iść w zaparte, że Orban wróci i tak dalej, to jednak zaczyna się trochę pokazywanie, że nie, nie, my nie znamy facet tam w ogóle tylko przechodził, tak? <laughs> Dziękuję bardzo. Albo Dziękuję, widzieliśmy pięknie. go na e, świętym obrazie. E, profesor Renata minkowska merkiene z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.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 O reklamie. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl Ogłoszenie społeczne To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 11.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Będzie wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Zostanie złożony przez liderów koalicji rządowej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, zapowiedział marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Zarządów Wiktora Orbana, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Zwycięzca niedzielnych wyborów, Peter Modzior, zapowiedział jednak, że wyda polityków PiSu polskim służbom i że Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców, to cytat. I Ziobro, i Romanowski powinni powinni stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi marszałek Czarzasty. Potencjalni bandyci, przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce. A to, co sobie myśli PiS, to skończyły się takie czasy, żeby ktokolwiek się tym przejmował. Przypomnijmy, Ziobro i Romanowski są podejrzani o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Zdaniem śledczych, były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw. Grozi mu do 25 lat więzienia. Około 100 strażaków gasi pożar supermarketu w Czersku na Pomorzu. Kłęby czarnego dymu dostrzegli okoliczni mieszkańcy. Z wnętrza płonącego budynku ewakuowało się sześciu pracowników, mówiła na naszej antenie Joanna Knop ze Straży Pożarnej w Chojnicach. Potwierdzono pożar palet i też został już pożarem objęty budynek sklepu. Niestety pożar przeszedł do drugiego sklepu. Ze względu na to powietrze, te gęste dymu kierujące działaniem ratowniczym podjął decyzję o ewakuacji pobliskiego osiedla. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. Policja szuka świadków niedzielnego wypadku w Łomiankach pod Warszawą, w którym zginęła kobieta i nastoletni chłopiec. Służby proszą o kontakt kierowców, którzy widzieli to zdarzenie albo mają nagrania z kamer samochodowych. W szczególności osoby podróżujące samochodem najprawdopodobniej marki Renault koloru czerwonego, poruszającym się równolegle do wypadku. Także osoby mogące przyczynić się do ustalenia okoliczności tego zdarzenia oraz osoby, których pojazdy były wyposażone w rejestratory obrazu, sproszone są o kontakt. Mówiła Ewelina Gromek koćwieja z Mazowieckiej Policji. Do zdarzenia doszło na Krajowej Siódemce. Na wiadukcie w Łomiankach zderzyły się dwa pojazdy. Jeden z nich dachował na przeciwległym pasie ruchu, uszkadzając kolejne cztery pojazdy. Zginęły dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala. Na koniec jeszcze dramatyczne wieści z Turcji. Do szkoły w prowincji San Yurfa na południowym wschodzie kraju wszedł uzbrojony młody mężczyzna i otworzył ogień do uczniów. Rannych zostało co najmniej 16 osób. Sprawca to 19-letni były uczeń tej szkoły. Gdy policja próbowała go zatrzymać zastrzelił się. Rannym udzielono już pomocy lekarskiej. 12 osób trafiło do szpitala. Wrócimy do Turcji w kolejnych informacjach. Dzień w polskim Radiu 24. Przełom po ponad 30 latach. Izrael i Liban siadają do rozmów. Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się dziś z ambasadorami Izraela i Libanu w Waszyngtonie, żeby zainicjować negocjacje między obydwoma krajami. To będą pierwsze od 1993 roku. Bezpośrednie rozmowy na tak wysokim szczeblu między Izraelem a Libanem. Czy te negocjacje mogą być przełomowe? Oprócz Marka Rubia w spotkaniu wezmą udział ambasador USA w Libanie, doradca Departamentu Stanu, ambasador Izraela i ambasador Libanu. Te rozmowy mają dotyczyć możliwości zawieszenia broni, a w dłuższej perspektywie Rozbrojenia Hezbollahu i zawarcia pokoju między obydwoma y, krajami. To Marek Wałkuski na Polskie Radio 24pl Zapraszam Państwa. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Michał Urbańczyk, Amerykanista, Uniwersytetu Mienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Zanim zabierzemy naszych słuchaczy na Bliski Wschód, chcę pana zapytać, jak ważne dla Stanów Zjednoczonych mogą być wyniki wyborów na Węgrzech. Wydaje mi się, że trochę przeceniamy te wyniki wyborów. Owszem, Trump zaangażował się bezpośrednio w poparcie Wiktora Orbana. Bez wątpienia Wiktor Orban był takim jednym z nielicznych, bardzo mocno i bardzo silnie związanych polityków europejskich z Donaldem Trumpem. Natomiast no, wysłuchując e, tych wypowiedzi Magiara, e, czyli lidera e, e, Tiszy, e, widzimy, że m, ta polityka węgierska, ona oczywiście znacząco się zmieni, no ale będzie musiała. <śmiech> uwzględniać no, pewne standardy, które po prostu obowiązują Węgrów. Tak? Na przykład to, że Węgry są po prostu um, absolutnie uzależnione od rosyjskich węglowodor węglowodorów. Więc um, pytanie tak naprawdę jest, wydaje mi się, trochę inne. Nie, nie tyle, um, ile Amerykanie um, stracą um, na tych wyborach. Stracili na pewno wizerunkowo. O, i, I to bez wątpienia widzimy pewną... Ale pewne stracił nową... J.D. Vance czy stracili Amerykanie, panie profesorze? Mm, J.D. Vance został trochę wysłany na taką mm, y, misję samobójczą, wydaje Straf... mi się. St politycznie straceńczą. o. Tak, tak, tak, dokładnie. To jest trochę tak, jak, jak Joe Biden wysłał wiceprezydent swoją ówczesną do tego, żeby rozwiązała problem, problem na granicy. No jak wiemy, Kamala Harris nie rozwiązała tego problemu, ponieważ był on nierozwiązywalny. I to też trochę pokazuje nam relacje między prezydentem a wiceprezydentem w Stanach Zjednoczonych. Wiceprezydent amerykański nie ma własnych kompetencji, robi właściwie to, co każe mu zrobić prezydent i zazwyczaj robi rzeczy, którymi prezydent po prostu nie chce się zajmować, bo są nieopłacalne politycznie. I w tej sytuacji rzeczywiście to była taka stracenicza misja, chyba bez większych szans na, na powodzenie, bo widać było, że te sondaże rzeczywiście odwróciły się bardzo mocno i, i Węgrzy jednak mimo wszystko zdecydowali się na odsunięcie Orbana od władzy. No i ta wizyta Wansa wydaje mi się, że nie mogła absolutnie tutaj wpłynąć na to. Gdyby te różnice procentowe były niewielkie, gdybyśmy widzieli, że, że ta walka jest wyrównana, to wtedy ta wizyta mogłaby odnieść jakiś skutek. Ale chyba po 16 latach rządów w Fideszu najzwyczajniej w świecie Węgrzy po prostu byli zmęczeni tą partią i zdecydowali się zagłosować na, na, na, na Tiszę. Panie profesorze, Iran stawia zdecydowane warunki negocjacji pokojowych, uzależnienie je także od przynajmniej rozejmu w Libanie. Informowałam, czy cytowałam relację Marka Wałkuskiego przed chwilą, w Waszyngtonie pierwsze od wielu, wielu lat rozmowy Izrael-Liban mogą coś przynieść, jakieś rozwiązanie. Amerykanom może zależeć, bo zależy im na rozejmie w, na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak duży nacisk mogą Amerykanie wywrzeć na Izrael, aby to Izrael zgodził się na to rozstrzygnięcie, które ewentualnie zapadłoby w Waszyngtonie, dlatego że tutaj bez wątpienia Izrael jest zdecydowanie silniejszą stroną niż, niż Liban. Widzimy to i militarnie, i, i, i politycznie. I tak naprawdę to będzie kluczowe. Czy, Amerykanie, czy Amerykanom uda się tak naprawdę zmusić Izrael do podpisania porozumienia, no, które de facto dla Izraela będzie niekorzystne, bo zapewne Izrael będzie musiał wykorzystać, się wyco, wycofać z części zajętych terytoriów, będzie pewnie musiał się zobowiązać do tego, aby, aby tych terytoriów rybańskich nie, nie, nie atakować, co robi po prostu regularnie. No, oczywiście jest to związane z tym, że że na terytorium Libanu Hezbollah właściwie działa absolutnie swobodnie i po prostu Liban nie jest w stanie poradzić sobie z Hezbollahem. Ale jeszcze raz powtórzę, no wszystko będzie sprowadzać się do tego, na ile Amerykanie będą w stanie wywrzeć odpowiednią presję na Izrael. A widać, widać, że rzeczywiście Amerykanom zaczyna zależeć na tym, żeby tą sytuację na Bliskim Wschodzie uspokoić, bo ten konflikt no nie przynosi bezpośrednich zysków żadnych. To spotkanie w Waszyngtonie i tak odbywa się pod presją Donalda Trumpa, bo Benjamin Netanyahu systematycznie odmawiał tego typu spotkań i rozmów i zgodzę się z panem, że to przede wszystkim może się skupić na amerykańskiej presji na izraelskiego premiera, a istotą wcale nie będzie to, o co chodzi w rozmowach między Izraelem a Libanem. Tak, dokładnie. No, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że Iran cały czas podkreśla, że żeby doszło do porozumienia między Iranem, a Izraelem, a Stanami Zjednoczonymi, no to to porozumienie musi tak naprawdę uwzględniać wszystkie podmioty zaangażowane w ten konflikt. No właśnie w tym między innymi, musi też dotyczyć Libanu i Hezbollahu. No, no, oczywiście z perspektywy izraelskiej to jest absolutnie negatywne i nie do zaakceptowania. Zresztą widzieliśmy już, że w momencie, kiedy Trump mówił o tym, że, że mamy ten chwilowy rozejm, no to od razu ze strony Izraela pojawiły się informacje, że to zawieszenie broni nie dotyczy Izraela i, i Libanu. Więc tu rzeczywiście Iran stanowczo to stawia sprawę właściwie na ostrzu noża, no, i teraz pytanie, czy Amerykanom uda się wpłynąć na Izrael? Czy te rozmowy między Izraelem a Libanem dojdą do takiego punktu, w którym obie strony uznają, że, że jest on satysfakcjonujący? Panie w profesorze, tym bo jeszcze, jeszcze w zeszłym tygodniu czytałam komentarze, z których wynikało, że Izrael jest w nie najlepszym, delikatnie mówiąc położeniu, po tym, co wydarzyło się wokół Bliskiego Wschodu, bo jest poddenerwowany, przynajmniej poddenerwowany brakiem reakcji świata czy wsparcia i dla Stanów Zjednoczonych i dla samego Izraela. No i gdyby jeszcze Izrael został zmuszony do, do porozumienia z Libanem, to mogłoby oznaczać katastrofę dla taką polityczną dla Beniamina Netanyahu? Dla Beniamina Netanyahu katastrofą polityczną będzie w ogóle zakończenie tej wojny dlatego, że no my już wiemy przecież i, i, i, i słychać to ze strony nie tylko opozycji izraelskiej, no ale w momencie, kiedy Nataniach straci władzę, no to zaraz ruszą procesy, które zostały wcześniej wstrzymane. Więc tu niestety widzimy bardzo silne powiązanie interesów osobistych, już nawet nie tyle z interesami jednego państwa, no ale co właściwie z interesami um, um, państw w regionie. Więc rzeczywiście pewnie będziemy widzieć, że te rozmowy będą trwać bardzo długo. Nie wydaje mi się, żeby strona izraelska była jakoś bardzo mocno zainteresowana szybkim zakończeniem tych rozmów, dlatego że no właśnie to, o czym pani dyrektor też mówiła, dla Nataniachu i dla Izraela jest jednak mimo wszystko sytuacją wygodną, w której Izrael może w miarę swobodnie atakować Liban. I robi to właściwie od dekad. Panie profesorze, o co chodzi Donaldowi Trumpowi? Mam na myśli oczywiście historię z papieżem Leonem XIV. Już wiemy, że jego brat jest lepszy, bo jest taki cały utkany z maga, a Leon XIV nie. Donald Trump atakuje papieża, krytykuje to, że papież, nie wiem, ośmiela się zabrać głos w sprawie amerykańskich ataków na Iran. Przypomnijmy te słowa. Nie sądzę, żeby robił dobrą robotę. Chyba lubi przestępczość. Nie podoba nam się papież, który twierdzi, że posiadanie broni jądrowej jest w porządku. Nie chcemy papieża, który mówi, że przestępczość w naszych miastach jest w porządku. Nie podoba mi się to. Nie jestem fanem papieża Leona. To bardzo liberalna osoba. To człowiek, który nie wierzy w powstrzymywanie przestępczości. To człowiek, który nie uważa, że powinniśmy igrać z krajem, który chce broni jądrowej, żeby móc wysadzić świat w powietrze. No i to, że Donald Trump mówi takie słowa, to właściwie już się przyzwyczailiśmy, ale publikuje też z, no, taką grafikę, na której sam jest w roli pewnego zbawcy. No to jeszcze, no to jeszcze czego brakuje, żebyśmy mogli uwierzyć w jego, w jego Boże, boskość? Panie redaktor, ja muszę powiedzieć, że mi bardzo ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, <grym> ja co myśli brawa, albo, tak, albo, albo jak należy zinterpretować niektóre jego działania. Na szczęście nie jestem doradcą prezydenta Trumpa, ani nie, nie pracuję w, w Białym Domu obecnie w Waszyngtonie. Um, Musimy chyba jednak cały czas mieć świadomość, że media społecznościowe dla Trumpa to jest narzędzie propagandy, które on wykorzystuje w taki, a nie inny sposób. Ja bym chyba to skwitował w, ten, w taki sposób, że to jest albo ruch bardzo nieprzemyślany, taki zupełnie przypadkowy, albo ruch, który uznano, że może będzie odwracał uwagę od, no właśnie, od tego, co jest, co jest kluczowe, co jest ważne. No a tym, co teraz jest kluczowe i najważniejsze, no to jest tak naprawdę blokada ciśniny ormus, którą zapowiedzieli Amerykanie. Bo to jest, to jest ten element, który w całej tej układance w chwili obecnej może mieć bardzo istotną rolę do odegrania. No amerykańskie okręty wojenne mają blokować y, cieśniny, statki w niebezpieczeństwie, czy tam to są takie dosłownie nagłówki informacji, czyli y, no, Amerykanie wykonali ten pierwszy krok. Ta blokada, którą Amerykanie zapowiadają, w ogóle zobaczymy, czy, czy ona się uda, dlatego że jak, jak wskazują specjaliści od, od wojskowości, no to w, w ten rejon musiałyby się pojawić dodatkowe statki, ona musiałaby być blokowana zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Pytanie, czy miałaby to być pełna blokada, czy ta blokada miałaby być zgodna z prawem międzynarodowym, czy też miałaby to być tylko jakaś selektywna, selektywna kontrola Natomiast wydaje się, że Amerykanie w ten sposób próbują znaleźć narzędzie, które w końcu da im przewagę zarówno nad Iranem, ale też w trochę szerszej perspektywie w konflikcie z Chinami. Bo to jest jeden z istotniejszych graczy, który do tej pory działa bardzo mocno za kulisowo i dyplomatycznie. Chińczycy są bardzo mocno zaangażowani w rozmowy dyplomatyczne na, na Bliskim Wschodzie. Nawet niedawno Trump tak właściwie w półsłówku stwierdził, że Chiny przyczyniły się do tego, że, że doszło do tych rozmów amerykańsko-irańskich. Amerykańsko Dlatego, że no jednak mimo wszystko Chiny są bardzo mocno zależne od, od tej ropy, która wypływa z cieśniny ormus. 18% to jest w koszyku energetycznym Chin, to jest, to jest ropa. Spora część tej ropy płynie właśnie z Iranu do Chin. I o ile Chiny w takiej krótkiej perspektywie są zabezpieczone, przed wzrostami cen, czy też problemami na rynku, bo mają zabezpieczone rezerwy. No o tyle w takiej dłuższej perspektywie sytuacja, w której ta ropa irańska, która wypływała z ciśniny Ormus, pomimo tej blokady, bo blokowane były, były inne tankowce i inne statki, natomiast przepływały głównie te statki, które kierowały się z ropą do Chin, no to ja zakładam, że Amerykanie raczej będą, no właśnie, blokowały, blokowali te statki. Panie to profesorze, jest rzeczywiście groźba wobec Chin. Jasne, ale coraz częściej świat śmieje się z Donalda Trumpa. Widzę teraz e, reakcję, co prawda to ambasada Iranu w Republice Południowej Afryki. Nie wiem, czy pan pamięta, panie profesorze, takiego piosenkarza, nazywał się Limal. No to dokładnie Donald Trump z jego fryzurą śpiewający Włajasz, Włajasz. To jest reakcja na zapowiedź blokady Cieśni Normus, czy wysłanie tam y, wojska. Y, y, no są też reakcje na tę grafikę z Donaldem Trumpem w roli zbawcy. Zareaguje też papież Leon XIV. To przypomnijmy, co powiedział. You know, sort of I nie jestem politykiem i nie zamierzam wdawać się z nim w dyskusję. Moje przesłanie jest zawsze takie samo, promowanie pokoju i mówię to w odniesieniu do wszystkich światowych przywódców, nie tylko do niego. Zawsze staramy się położyć kres wojnom wojną oraz promować pokój i pojednanie. To papież, który mówi, że nie boi się Donalda Trumpa, to może i cały świat przestanie się go bać za chwilę. No tak, to rzeczywiście jest problem, że, że wizerunek prezydenta Stanów Zjednoczonych jako urzędu rzeczywiście nie do końca licuje z, z wizerunkiem Donalda Trumpa, jaki my mamy obecnie, z takim wizerunkiem medialnym, który wynika z tego, w jaki sposób prezydent Trump prowadzi swoją politykę, czyli z tego stylu, no ale też z tego, jakie są efekty tak naprawdę tej tej polityki. Natomiast co do aktywności medialnej Iranu, no nie tylko Donald Trump korzysta z mediów społecznościowych. Nie tylko Amerykanie mają świetnych specjalistów od marketingu politycznego i od PR-u. No i to, to jest jeden z kolejnych filmików, jakie jakie Iran przecież yy, upublicznił, bo yy, zresztą też yy, to nie tylko Iran, ale też pojawiają się takie filmiki z użyciem klocków Lego, z użyciem innych yy, innych piosenek, yy, bardzo znanych na Zachodzie. No, to widzimy w to jest element wojny. To jest element wojny, tylko nie wojny kinetycznej, tylko jest to element wojny propagandowej. Identycznie wyglądało to zarówno w czasie II wojny światowej, jak i w czasie zimnej wojny. Wróg zawsze musi zostać ośmieszony, bo jeśli hmm. wróg zostaje ośmieszony, to łatwiej z nim walczyć. Jasne. To Łatwiej jest także się go po prostu nie bać. Profesor Dobrze. Michał Urbańczyk z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. I znowu odniesienie do Polskiej Radio 24 .pl dla państwa, bo piszemy tam o w szkole w Turcji. Napastnik miał wziąć zakładników. Siwerek na południu Turcji to jest ta miejscowość, w której doszło do ataku na szkołę Ernest Zozyń z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia z nami teraz. Dzień dobry Ernest Dzień dobry. Co się wydarzyło? To już wiemy, że sprawca mówiłaś, że wziął zakładników, to było chwilowe. W tej chwili już płyną informacje, że został on, że popełnił on samobójstwo tam w tej szkole, w której doszło do strzelaniny. Po kolei z relacji świadków wynika, że wszedł na podwórko, wyciągnął strzelbę, już wtedy zaczął strzelać na, oś, na oślep. Później wszedł do budynku szkoły, no i strzelał w kogo popadło. Bilans tych wydarzeń jest tragiczny, bo 16 osób zostało rannych, w tym czterech nauczycieli, 10 uczniów, jeden policjant i jeden pracownik stołówki. Cztery osoby są na tyle poważnie ranne, że trafiły do szpitala i ich stan jest ciężki, w związku z czym no, niestety należy się liczyć z ofiarami śmiertelnymi. O sprawcy wiadomo tyle, że to dziewiętnastolatek, który nauczył no, się w tej szkole i najprawdopodobniej wynika z tego wszystkiego fakt taki, że to jakieś jego problemy spowodowały do tego, że podjął, spowodowały to, że podjął takie działania i że zaczął strzelać w szkole, ponieważ no, w sytuacji, w której z opisu płyną takie informacje, zapewne służby zaczną sprawdzać jego sp profile społecznościowe, jego zainteresowania, no i zapewne wypłyną również szczegóły dotyczące jego funkcjonowania w szkole, relacji z rówieśnikami i z nauczycielami. Oczywiście na początku, kiedy w Turcji popłynęła informacja, że doszło do strzelaniny w szkole, no to pierwsze, o czym pomyślano, to, że jest to akt terrorystyczny. Dwa tygodnie temu bodajże w Stambule doszło do strzelaniny przed konsulatem izraelskim. Na szczęście wówczas ten konsulat był już nieczynny i nikomu tam się nic nie stało. Bo ranni zostali policjanci którzy zauważyli ludzi z bronią i przewidując, że zapewne będą oni chcieli strzelać przed konsulatem, no po prostu podjęli interwencję. Doszło do wymiany ognia. No i w tym momencie, kiedy popłynęły informacje, że gdzieś w mieście w szkole, dochodzi do strzałów. No, pierwsze, co wszyscy pomyśleli, to oczywiście, że jest to atak terrorystyczny, no ale później e, fakty zaczęto weryfikować i przyglądać się temu, co się dzieje, w związku z czym okazało się bardzo szybko, że to nie jest atak terrorystyczny, tylko no właśnie e, taka szkolna strzelanina. E, szkolna strzelanina, ja oczywiście mówię w cudzysłowie, ponieważ e, do takich e, sytuacji dochodzi w różnych miejscach na świecie, no, no zazwyczaj tam, gdzie dostęp do broni jest dosyć powszechny. Erneście, pokazujemy na Polskie Radio 24.pl filmy z tego wydarzenia. Pokazujemy uciekających uczniów, ale powołujemy się też na pewne doniesienia, z których wynika, że on chwilę wcześniej miał opublikować na swoim profilu na Instagramie właściwie zapowiedź tego, co ma się wydarzyć. Bądźcie gotowi, za kilka dni w tej szkole będzie atak. Przygotujcie się, Bobry. Nie wiem, ktoś Czyli, to musiał zlekceważyć. Czy... Musiał ktoś to zlekceważyć, czyli jak widzisz yy, yy, yy, sprawdza się to, co mówię, że w momencie, kiedy dochodzi do takich wypadków natychmiast sprawdzane są yy, i profile społecznościowe danej osoby i yy, yy, wszelkie strony internetowe, do których ma dostęp, sprawdzane są zainteresowania młodego człowieka, bo często też yy, z tych zainteresowań później wynikają motywy yy, określonego działania. No i jak widzisz zapowiadał to, co zamierza zrobić. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, właśnie tak jak mówię, czy jest to kwestia trudnych relacji w szkole z rówieśnikami czy nauczycielami, ale też myślę, że służby tureckie zastanawiają się, czy no, nie wszedł w jakiś kontakt z jakimiś organizacjami, które mogły również temu młodemu człowiekowi namącić w głowie i doprowadzić do tego, co z czym mieliśmy do Czynienia. Naoczni świadkowie opisują sceny grozy, które rozegrały się na terenie szkoły. Gdy tylko wszedł, wyciągnął pistolet z długą lufą, zaczął strzelać. Aha. Na lewo i na prawo w kierunku szkoły potem do niej wszedł. Był uczniem tej szkoły, to też wiadomo. Media też potwierdzają, że 16 osób zostało rannych. Jakieś najświeższe informacje? Udało ci się znaleźć gdzieś, Najświeższe informacje są, To znaczy że właśnie, że cztery osoby w właśnie, że znalazły się w szpitalu. w szpitalu. jeszcze trwa jeszcze trwa akcja policyjna. Tu takie wszyscy znajduje w zagranicznych agencjach. Myślę, że no, w ciągu najbliższych godzin będzie więcej informacji, po pierwsze, na temat tego młodego człowieka i na temat motywów jego działań. No i także niestety boję się, że będziemy mieli ten bilans o wiele bardziej tragiczny niż w tej chwili, że tylko 16 osób jest rannych. Dziękuję Ci bardzo za informację. Ernest Zozoń z nami w poranku, nie w poranku, w Polskim Radzie 24, Ostrzelanie w szkole w Turcji, o której piszemy także na Polskiej Radio 24B. Dziękuję Ci bardzo dziękuję. i dziękuję Państwu za wspólny czas. Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Autopromocja Symbolista z kręgu Młodej Polski, uczeń i kontynuator Jacka Malczewskiego, przedstawiciel grupy 5 i grupy 0, urodzony w Pradze, artysta o polskiej duszy. Blasimil Hoffman będzie bohaterem audycji Między sztukami. Dziś kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia. Autopromocja